Anatol Sulik Podróże z Bogusiem Boguś dotrzymuje słowa i zaczyna się nasza pierwsza wiosenna podróż po Wołyniu. Zima była długa i uciążliwa. Święta, jak katolickie, tak i prawosławne, Minęły ze śniegiem i mrozem. Luty też chyba po raz pierwszy od kilku ostatnich lat całkiem odpowiadał swojej nazwie. Czasem nastawiałem radioodbiornik na Polskie Radio i słuchałem prognozę pogody. We wschodnich województwach ciągle zapowiadano mrozy. Pewnego dnia usłyszałem, że na powierzchni gruntu w okolicach Zamościa było minus trzydzieści dwa stopnie. Zaczynałem już martwić się o Bogusia, bo nie dawał znaku życia od Sylwestra, kiedy to zadzwonił, no i swoim zwyczajem bodajże przez kilkanaście minut składał życzenia. Moje myślenie o przyjacielu okazało się skuteczne, bo Boguś w końcu odezwał się, co uznałem, że jest potwierdzeniem teorii o istnieniu telepatii. Zadzwonił jak zawsze późnym wieczorem i... Złożył relację o sytuacji ogólnej. Owszem, mrozy były tęgie, lecz już puszczają, więc zaczyna szykować zapowiadaną wyprawę. — Tola, wszystko będzie zależało od pogody — snuł swoje rozważanie. Jak będzie ciepło i w miarę pogodnie, to planujemy wyruszyć na przełomie marca i kwietnia. Oczywiście będzie to sobota i niedziela. Może też i piątek? No cóż, wypadało czekać na tę upragnioną wiosnę, która w tym roku jakoś nie kwapiła się, lecz w końcu nadeszła. Obudziwszy się pewnej nocy, usłyszałem gęgotanie dzikich gęsi, leciały wprost nad naszym domem. Od kilku dni padały przelotne deszcze i śniegu zostało jak na lekarstwo. Zbliżał się pomału koniec marca, słońce rzadko wyglądało zza chmur i nawet młoda zieleń wybijająca się tu i ówdzie spod zeszłorocznej zgnilizny jakoś nie potrafiła rozweselić szarości otoczenia. Trwało to dosyć długo, aż wreszcie nastały jasne, słoneczne dni. Przyleciały bociany. Boguś również dał znać o sobie, zapowiadając przyjazd w następnym tygodniu. Zastrzegł jednak, że na zwiedzanie mają tylko dwa dni, więc przyjadą rano, w sobotę, a wracają w niedzielę. Miałem czekać na nich w domu, bo po drodze chcieli pokazać mamie te miejsca, skąd pochodził ojciec, a to jest blisko Kowla. Zajechali pod mój blok dwoma samochodami jeszcze przed południem. Z uwagi na daleką drogę nie było mowy o dłuższym postoju. Boguś sugerował, że wstąpią do nas w drodze powrotnej i ciągle przepraszał moją żonę za kłopot i porwanie męża na dwa dni. Obiecał, że odstawimy go z powrotem całego i zdrowego. Nasze panie jedynie zdążyły ucałować się i trochę porozmawiać, a przy okazji dowiedziały się, że mają tak samo na imię. Nareszcie ruszyliśmy. Mama Bogusia usiadła na tylnym siedzeniu, a moim zadaniem było wykonywanie funkcji pilota, jak wyraził się mój przyjaciel. W następnym samochodzie za nami jechali bracia Bogusia, czyli rodzina zebrała się prawie w całości. Trochę opowiadałem po drodze o mijanych miejscowościach, chociaż więcej odpowiadałem na zadawane przez Bogusia i jego mamę pytania. Dojeżdżaliśmy do Łódzka. Uradziliśmy że wypadałoby zatrzymać się na krótko w Starym Mieście, wejść do katedry, obejrzeć zamek. Tak też zrobiliśmy. Na dłuższe zwiedzanie zabytków nie było oczywiście czasu, lecz Krótka modlitwa w kościele katedralnym i spacerek dookoła placu sprawiły, że nastrój uczestników wyprawy wyraźnie się poprawił. Chłopcy wprost tryskali humorem, robiąc liczne zdjęcia i żwawo komentując to, co zobaczyli. Postanowili w niedalekiej przyszłości przyjechać tu jeszcze raz i już dokładniej spenetrować miasto. Za łódzkiem Jechaliśmy szeroką szosą, która czasami przybierała postać dwupasmówki. Trzeba było ciągle uważać na znaki drogowe, bo co chwilę następowała zmiana organizacji ruchu. Po co to było robione, trudno zrozumieć, bo szosa jednak nie była w naprawie. Ale cóż, automobilista z obcego kraju musiał ciągle uważać. Zresztą na każdym kroku spotykaliśmy Patrole milicji drogowej. Boguś widocznie już był obeznany z tym naszym ukraińskim zjawiskiem, bo w pewnym momencie, gdy mijaliśmy chyba trzeci lub nawet czwarty taki milicyjny post, zauważył – faktycznie mają wypisane na samochodzie DAI, co pewnie ma oznaczać, że musimy im coś dać – Uspokoiłem przyjaciela, że o ile nas nie zatrzymują, to znaczy jedziemy według przepisów i nic dawać nie trzeba. Stanęliśmy w lesie obok przystanku autobusowego, żeby nieco rozprostować nogi. Chłopcy natychmiast otworzyli klapę bagażnika i zaczęli wydobywać jakieś kanapki, otwierać słoiki, szykować coś do jedzenia. Była ku temu najwyższa pora, bo dochodziła godzina piętnasta. Dzień wydał się słoneczny i ciepły, z lasu dolatywał ptasi świergot, a łagodny wiaterek ciągnący z pola kołysał białe kwiatki zawilców. Pomiędzy nimi z rzadka, wesołym niebieskim kolorem mieniły się w wiosennym słońcu przylaszczki. Patrząc z rozpromienioną twarzą na te kwiatuszki, mama Bogusia zaczęła wspominać lata dzieciństwa, opowiadać o różnych wydarzeniach. Zastanawiała się, co też zobaczy na miejscu ich dawnego gospodarstwa. Przecież minęło tak wiele lat. Opowiadała o tym, jak wyglądały okoliczne łąki... O strumyku płynącym pod domem. Ze wzruszeniem wspominała o kuskach, które karmiła świeżo skoszoną trawą. Utkwiło jej w pamięci, że w okolicy trzymano kozy prawie w każdym gospodarstwie. Ba, nawet ten ich przysiłek nazywał się kozołupki. Po krótkim postoju ruszyliśmy w dalszą drogę. Tereny tu były pagórkowate, urozmaicone, poprzecinane strumykami. Minęliśmy klewań, stary wołyński gród. Szosa znów zrobiła się szeroka, a co jakiś czas mijaliśmy skrzyżowania z rondem pośrodku. Na jednym z takich skrzyżowań dostrzegliśmy z dala patrol milicji drogowej. Boguś zrzucił gaz, więc milicyjny samochód mijaliśmy z dozwoloną prędkością. Równo... Ominęliśmy obwodnicą. W oddali zamajaczyły wysokie kominy cementowni w Zdołbunowie. Mama Bogusia zaczęła opowiadać, że musi być także widoczna góra kredowa. Niestety nie mogliśmy jakoś jej wypatrzeć. Przy wjeździe do miasta zobaczyliśmy natomiast stado kus, Skubiących trawę na poboczu. Zaczęliśmy żartować z bogusiem, że to pewnie potomstwo tych kózek, które karmiła mama. Zaproponowałem, byśmy się zatrzymali i zrobili kilka zdjęć. No i znów było trochę zabawy, bo kuski zaczęły podbiegać do nas i beczeć. Któryś z braci powiedział, że. Pewnie poznają naszą mamę. Śmiejąc się, wtłoczyliśmy się z powrotem do samochodów i pojechaliśmy wreszcie szukać tych kozołupek. Okazało się to zajęciem niełatwym. Nikt z napotkanych ludzi nie wiedział nic o takim przysiółku. A gdy odważyliśmy się szukać sami, Musieliśmy jechać wzdłuż torów kolejowych i najpierw poszukać przejazdu. Gdy w końcu ten przejazd został odnaleziony, trzeba było znów jechać wzdłuż torów, niejako wracając do punktu wyjściowego. Wreszcie wjechaliśmy między jakieś zabudowania przemysłowe... I droga nam się szczęśliwie skończyła. Jako przewodnik miałem pewnie nietęgą minę. Chcąc, nie chcąc, trzeba było wysiadać. Stojąc wśród zardzewiałych konstrukcji metalowych i jakichś bocznic kolejowych, z ciekawością rozglądaliśmy się dookoła. Baza przemysłowa sprawiała wrażenie... Opuszczonej od wielu lat. Wdrapałem się na nasyp jednej z bocznic, który kończył się kilkadziesiąt metrów dalej w bagnach gęsto porośniętych trzcinami. Była to dolina rzeczki Ujście, a właściwie ogromny staw stworzony nie wiadomo kiedy i przez kogo. Zastawem wśród drzew widać było kryte falistym eternitem dachy Nowomylska. Nieco w lewo od wsi, jak ogromna biała wyrwa, patrzyła na nas tak zwana góra kredowa, a faktycznie ten fragment, który po niej pozostał, przez kilkadziesiąt lat cementownia zrobiła swoje. Wróciłem do towarzyszy podróży i w kilku słowach opisałem okolice. Mama Bogusia przypomniała sobie, że ten nasyp budowali w czasie wojny Niemcy, bo tu miała być parowozownia. Tłumaczyła nam, że to mogło być jakieś kilkaset metrów od ich domu, który stał w połowie drogi, między mostem przez rzekę, a właśnie tą nowobudowaną parowozownią Postanowiliśmy ruszyć wzdłuż torów w kierunku mostu i poszukać jakichś śladów po domostwach. Wkrótce okazało się, że wśród wieżb i trzcin zachowały się resztki starych sadów i Kilka na wpół rozwalonych chałup. Przy jednej z nich wisiała na sznurku bielizna, a więc ktoś tu mieszkał. Ruszyliśmy z Bogusiem na zwiady. Drzwi otworzyła nam kobieta, około pięćdziesiątki. Zapytałem ją, jak długo tu mieszka, w odpowiedzi usłyszeliśmy dopiero kilkanaście lat. Z dalszej rozmowy wynikało, że to jest dom jej teściów, zbudowany jeszcze przed wojną. Nie bardzo umiała nam pomóc, ale przypomniała sobie, że o kilka chałup stąd jest pewnie sąsiad, taki starszy pan. Mieszka w mieście, a tu... Przyjeżdża od czasu do czasu na dacze. Więc poszliśmy wszyscy do niego. Faktycznie był na miejscu. Mama Bogusia zaczęła wymieniać mu nazwiska sąsiadów. Stary człowiek się uśmiechnął i poprosił, żebyśmy poszli za nim. Proszę pani, oto ta chałupa tych waszych sąsiadów. A tu... — Naprzeciwko. — Tu musi być ziemia waszego ojca. — A z tej studni pewnie braliście wodę — wskazał ręką na ledwie wystający nad ziemią betonowy krąg. Rozmawialiśmy z dziadkiem jeszcze dłuższy czas. Mama Bogusia wypytywała go o różne szczegóły, widocznie chciała upewnić się, czy dobrze pamięta te dalekie czasy. Dziadek jak umiał, wyjaśniał różne wątpliwości. Niestety, zaszły tu po wojnie tak wielkie zmiany że trudno było rozpoznać ten rajski zakątek, jak go zapamiętała oczami dziecka. Ale teraz byliśmy pewni tego, że dobrze trafiliśmy. Uradziliśmy na razie, że trzeba udać się na nocleg, a następnego dnia przyjechać tu jeszcze raz i dokładnie wszystko obejrzeć. Ponadto okazało się, że od strony mostu można, chociaż z trudem, dojechać samochodem. Pożegnaliśmy się z tymi miłymi ludźmi, którzy nam pomogli. Bracia wręczyli jakiś prezent i wreszcie ruszyliśmy do swych aut, obiecując sobie, że dopiero rano wszystko załatwimy. Dzień zakończyliśmy na plebanii u księdza Andrzeja, którego znałem już wcześniej i zapowiedziałem telefonicznie nasze przybycie. Najpierw oczywiście weszliśmy do kościoła. To w nim została ochrzczona pani Halina, mama naszych chłopców, a moich przyjaciół. Nareszcie... Byliśmy w tym najważniejszym miejscu, które pragnęła odwiedzić chociażby jeszcze raz w życiu. Zapadał zmrok, gdy usiedliśmy do kolacji. Nasz gospodarz, ksiądz Andrzej, odczytał modlitwę, był rad temu niespodziewanemu spotkaniu. Wesoło opowiadał nam o swojej pracy w parafii, w której siedział już od ładnych kilku lat. Był z pochodzenia góralem i częstował nas różnymi specjałami tamtejszej kuchni regionalnej, które nawet na Wołyniu potrafił jakimś cudem przygotować. Długo siedzieliśmy przy stole, a nasza uczta przypominała, tak mi się wydawało, prawdziwą biesiadę staropolską na kresach. Rano obudziliśmy się w doskonałych humorach. Najpierw poszliśmy na mszę świętą, wszak była niedziela. Po kościele jeszcze jakieś krótkie śniadanko, herbata, no i w drogę. Ksiądz Andrzej udzielił nam błogosławieństwa i zaprosił ponownie w odwiedziny. Dał też kilka wskazówek, co i jak szukać w Zdołbunowie, jak trafić do cmentarza. Teraz to już zwiedzanie miasta było o wiele łatwiejsze. Znaleźliśmy nawet budkę kolejową, w której pracował jako drużnik dziadek pani Haliny. Niestety na cmentarzu nie udało się odnaleźć grobu rodzinnego. Nie było już żadnego pomnika. Pomodliliśmy się jedynie w ciszy i zapaliliśmy kilka zniczy pod starym jesionem. Byliśmy później na dworcu kolejowym. Mama Bogusia powspominała sobie, jak to latała, kiedy była małą dziewczynką. Pojechaliśmy nareszcie jeszcze raz do tych kozołupek. Teraz wybraliśmy inną drogę, przez wieś z Dołbice. Tu znów mieliśmy małą przygodę. Trzeba było przejechać przez tory, ale nie zdążyliśmy, ba! Zamknięto nam przed nosem szlaban. Staliśmy. Całe trzydzieści minut. Co rusz jechał jakiś pociąg lub przetaczano wagony to w jedną, to w drugą stronę. Cóż, z dołu bunów to miasto kolejarzy. Po przejechaniu torów trzeba było gwałtownie skręcić w lewo, a następnie pojechać w dół w kierunku tego bagna nad rzeką. Dzień był w miarę słoneczny i resztki tych kozołupek wyglądały całkiem romantycznie. Pani Halina dziwiła się bardzo temu, jak mały, mały zrobił się teraz strumyk, w którym łapała ryby na wędkę. Przecież w domu wszyscy byli zapalonymi wędkarzami. Mieli tu nawet swoją łódkę. Ich dawne gospodarstwo teraz było całe zachwaszczone i miejscami zarośnięte krzakami. Niewiele tu pozostało. Znaleźliśmy jakiś głaz pokryty mchem. Brat Bogusia uznał, że to jest fajna pamiątka, więc wtłoczyliśmy go we dwóch do bagażnika i w ten sposób Dołączył on do cegły, którą zabraliśmy z walącej się budki drożnika. Nie było już sensu dłużej chodzić po tych zaroślach, zresztą pani Halina chciała jeszcze zobaczyć stary dwór w Nowomylsku i obejrzeć tę słynną górę kredową. Czekała więc na nas dalsza droga. Po przejechaniu mostu przez ujście znaleźliśmy się na miejscu. Dwór i zabudowania folwarczne wyglądały marnie. Widocznie już kilka razy zmieniały właściciela i w końcu zostały porzucone na pastwę losu. Pani Halina ze smutkiem pokiwała głową na ten żenujący obraz ruiny brudu i rozpaczy. Dopiero gdy zaczęła wspominać, jak wesoło bawiła się w tym miejscu ze swoimi koleżankami, jej twarz ponownie się rozpromieniła. Wykonaliśmy sporo zdjęć i pojechaliśmy dalej. Góra Kredowa była rozkopana do tego stopnia, że jazda wśród ogromnych dołów nie stanowiła jakiejkolwiek przyjemności. Ledwo wydobyliśmy się stąd na lepszą drogę. Zostawiając na pełnym dziur asfalcie białe ślady, nasze samochody ponownie wjechały do miasta przez most i groble na rzece. Wycieczka się kończyła. Czas było wracać do domu. Pogoda nieco się popsuła. Słońce całkowicie zakryły chmury. Jechaliśmy w milczeniu. Najpierw przez kwasiłów, a dalej już znajomą obwodnicą wokół równego. Dopiero gdzieś za klewaniem Boguś odezwał się. I... Zaproponowałbyśmy coś zjedli. Zatrzymaliśmy się przed jakąś leśną knajpą. Okazało się, że jest to jednak dosyć przyzwoita restauracja. Chłopcy koniecznie chcieli spróbować barszczu ukraińskiego, a na drugie zamówili pielmienie. W trakcie obiadu pomału powrócił im humor. Zaczęliśmy dzielić się wrażeniami, wspominać te zabawne wydarzenia z dwóch wspólnie spędzonych dni. Trzeba też było zastanowić się nad dalszą drogą. Uznałem, że nie ma sensu wracać przez kowel, bo wtedy trzeba nadłożyć drogi, a już zbliża się wieczór. Radziłem pojechać wprost na przejście graniczne w Uściługu. Łódzk minęliśmy już o zmierzchu. Zaczynał kropić deszczyk. Po godzinie takiej jazdy dotarliśmy do Włodzimierza Wołyńskiego. Boguś martwił się o mnie. Tola, czy dasz sobie radę? — Jak teraz dojedziesz do Kowla? Popatrzyłem na zegarek i uznałem, że jeszcze mogę zdążyć na pociąg podmiejski. Rozstaliśmy się przy dworcu kolejowym, uściskaliśmy i ucałowaliśmy się. Boguś, ponownie zapalając papierosa, rzekł — Tola, będziemy w kontakcie — bo pewnie niebawem się spotkamy, może pojedziemy jeszcze na polesie? I swoim zwyczajem poklepał mnie po ramieniu. Długo patrzyłem na oddalające się czerwone światła odjeżdżających w nocy samochodów. W końcu poszedłem na peron. Ławki były mokre od padającego niedawno deszczu. Wiało. Wróciłem do poczekalni. Kupiłem bilet. Potem zadzwoniłem do żony. Złożyłem krótką relację z podróży i radziłem, by już nie czekała na mnie z kolacją, bo wrócę dopiero po północy.